To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 50 zarzutów jest we wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Skomentują to nasi poranni goście. Czy to tylko pęknięcie, czy już rozłam w pisie? Mateusz Morawiecki zakłada Stowarzyszenie prezes Kaczyński, zwołuje na Radę. Na Kijów, Odessej, i Dniepr spadły w nocy rosyjskie rakiety. Jest kilkanaście ofiar śmiertelnych. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Przedstawiciele sejmowej większości chcą, aby Zbigniew Ziobro stanął przed Trybunałem Stanu. Szefowie klubów, które tworzą koalicję rządową, złożyli wczoraj w Sejmie odpowiedni wniosek. Liczy 250 stron, jest w nim 51 zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ten temat komentowali w naszym poranku polityczni goście. Rozmawiał z nimi Roch Kowalski, który jest w studiu Dzień Dobry Rochu. Co mówili twoi rozmówcy? W powodzenie inicjatywy nie wierzą nawet po poali... posłowie Koalicji Władzy, bo by postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu, potrzebna byłaby większość dwóch trzecich sejmowych głosów, której obecnie rządzący oczywiście nie mają. Wniosek jednak jest potrzebny, by wina nie pozostawała bez kary. Tak podkreślał w poranku Polskiego Radia 24 wiceminister kultury Maciej Wrubel z Koalicji Obywatelskiej. Jest to wyraźny sygnał do każdego, kto pełni funkcję publiczną, że musi przestrzegać prawa, że musi dbać o standardy, że nie może podchodzić do decyzji, które podejmuje jak do e, prywatnego folwarku. Mniej optymizmu ma Michał Wawer z Konfederacji, który przypominał, że Trybunał Stanów tej kadencji nie rozstrzygnął jeszcze żadnej sprawy polityczna, Trybunał Stanu już pokazał w tej kadencji, że przy większości wyznaczonej przez Platformę nie jest zdolny do funkcjonowania. W Trybunale na rozpatrzenie czeka wniosek w sprawie Macieja Świrskiego, a w Sejmie posłowie pracują nad zarzutami dla prezesa NBP-u Adama Glapińskiego. Roch Kowalski i podsumowanie wypowiedzi naszych porannych gości. Dziękujemy. Na naszych oczach dokonuje się rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Tak o nowym stowarzyszeniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. Były szef rządu ogłosił powstanie stowarzyszenia o nazwie Rozwój Plus. W jego skład ma wejść prawie 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. Ryszard Terlecki i Michał Dworczyk. Wiceprezesem został Marcin Chorała. Zdaniem wiceministra Wróbla znacząco zmniejsza to szansę na przejęcie władzy przez prawicę. Trzymamy kciuki, bo to jest rozbijanie prawicy. Mam nadzieję, że pan prezes Kaczyński wyrzuci tych 40 posłów z PiSu. Będzie miał wtedy święty spokój. Prawica będzie pokłócona, rozdrobniona, będzie miała niewielkie szanse, by przejąć władzę w roku 2027. To dobrze, bo oni szkodzą Polsce i ewentualne rządy tej, tej brunatnej koalicji byłyby katastrofą. Na 13 prezes spisu Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie wszystkich posłów klubu tej partii.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 Sprawy o rynku kryptoaktywów zaplanowano na jutro. Do 13 wzrosł bilans śmiertelnych ofiar yy, ataków sił rosyjskich na Ukrainę. Dochodziło do nich w nocy. Co najmniej 99 osób jest rannych. Agresorzy użyli ponad 40 rakiet i blisko 660 dronów. Niemal wszystkie bezzałogowce zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. Także większość pocisków balistycznych i manewrujących. Pociski i drony uderzyły w cele w ponad 20 miejscach. Plany wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży będą tematem europejskiej narady. Organizuje ją dzisiaj prezydent Francji. Odbędzie się ona w formie wideokonferencji. Francja zamierza jako pierwszy kraj w Europie wprowadzić takie rozwiązania od września, ale potrzebuje na to zgody władz Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie rozmawiał z przywódcami około 15 europejskich państw. Jak podkreśla Pałac Elizejski, celem jest skoordynowanie działania, by ograniczyć najmłodszym użytkownikom dostęp do mediów społecznościowych. W naradzie mają także uczestniczyć przedstawiciele unijnych instytucji, w tym Ursula von der Leyen. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej zaprezentowała projekt unijnej aplikacji do weryfikacji wieku użytkowników, inspirowanej systemem cyfrowego certyfikatu wprowadzonym podczas pandemii koronawirusa. Francja ma być jednym z pierwszych krajów, które przetestują to narzędzie. Nad Sekwaną zakaz korzystania z serwisów społecznościowych ma dotyczyć osób poniżej 15 roku życia i ma wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego pod warunkiem uzyskania zgody francuskiego parlamentu. Podobne inicjatywy zapowiedziały już inne państwa, m.in. Dania, Hiszpania, Włochy i Polska, proponując jednak różne limity wiekowe. Z Paryża mówił Stefan Folzer. To były informacje Polskiego Radia 24. W Warszawie pogodny poranek, sporo słońca także na północnym zachodzie kraju, w innych regionach dużo chmur i większe przejaśnienia. Miejscami głównie na wschodzie i południu popada deszcz, ale opady niestety będą przelotne. Będzie ciepło, przeważnie około 16 stopni. Miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie około 20, chłodniej około 10 stopni na Podlasiu.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 Jest dziesiąta dziewięć, prawie m, krótka informacja o tym, co na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Kto pan pana, przepraszam pani, zdaniem ponosi winę za eskalację konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. To sondaż IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej. I teraz proszę uważnie posłuchać. Ponad 34% ankietowanych uważa, że to Karol Nawrocki, nie przyjmując ślubowania od czworga sędziów, eskaluje kryzys wokół Trybunału. To pokazuje sondaż, ale jest jeszcze druga strona medalu. 25% z nas jest zdania, że wszyscy główni aktorzy konfliktu są winni w równym stopniu. Polecam Państwu ten sondaż on na pierwszej stronie papierowej Rzeczpospolitej także w internecie. Stan dnia. A teraz o kolejnym sporze, który zdaje się nie mieć końca, bo Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków Sąd, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten Wojewódzki Sąd Administracyjny wcześniej uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Sławomira Cenckiewicza, obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. E, profesor Cenckiewicz, jak się pewnie Państwo domyślają, już ogłosił zwycięstwo, zażądał dymisji szefa SKW Jarosława Stróżyka. E, politycy koalicji rządzącej podkreślają jednak, uwaga. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych we wpisie w mediach społecznościowych i w nagraniu, które zamieścił, podkreślał, że wydane wyroki NSA zamykają jedynie etap sądowo-administracyjny. Nie oznacza to jednak zdaniem Jacka Dobrzyńskiego, że Sławomir bicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów.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 Stwierdzam, że oskarżony o poważne przestępstwo szef BBN-u nie ma dostępu do informacji niejawnych, tak napisał Jacek Dobrzyński. A zaskoczeni taką argumentacją są współpracownicy prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślał, że decyzja NSA świadczy o tym, że cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa Sławomirowi Cenckiewiczowi w 2024 roku było działaniem nielegalnym. Dzisiejsi rządzący próbują prowadzić jakieś polityczne vendety, polityczne wojny, a sąd mówi, że nie można tak robić, że trzeba działać zgodnie z prawem, a to było działanie, które nie miało podstawy prawnej, dlatego że ten, dlatego to sąd uchylił. No, chyba to rozstrzygnięcie budzi już nikogo wątpliwości co do tego. Sławomir Senckiewicz, przypomnę, stracił dostęp do informacji niejawnych za to, że ujawnił dokumenty dotyczące planów obronnych Warta. Sylwia Białek, z tymi informacjami dla Państwa, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. O, jak żyć? Jacek Dobrzyński, cytowany przez Sylwię Białek, przypominał także, że profesor Cęckiewicz usłyszał zarzuty prokuratorskie które zakończyły się w sierpniu zeszłego roku z, e, skierowaniem aktu oskarżenia m.in. przeciwko niemu za ujawnienie tajemnicy państwowej. Chodziło o tajnienie dokumentów plan, planowania operacyjnego szczebla strategicznego, czyli części planu Warta. Miało do tego dojść w 2023 roku, kiedy Cęckiewicz był dyrektorem Wojskowego Biura e, Historycznego. To oznacza, że nie daje rękojmi zachowania tajemnicy jako osoba, na której ciążą zarzuty. I to jest zupełnie inna sprawa niż ta, w której wypowiadał się Naczelny Sąd administracyjne teraz. Podpułkownik Marcin Faliński, były oficer y, Agencji Wywiadu, pisarz y, także. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Jestem ciekawa pana Jak Słyszy pan to zamieszanie y, wokół dostępu, odebrania, decyzji sądu? Y, respektujemy, nie respektujemy? Toczy się inna sprawa? Co panu przychodzi do głowy? Przychodzą mi różne 25 lat służby, wielokrotnie Poświadczenie bezpieczeństwa otrzymywałem i przypominam sobie za jakie błachostki były próby pod, były próby odbierania poświadczenia czy podobnego przeprowadzenia całej procedury za ja się spotkałem chociażby z taką sytuacją, że byłem świadkiem sprawie i już myśl, świadkiem sprawie, nie bez żadnych zarzutów. I już myślano o, o ponownym o zabraniu poświadczenia, więc, więc myślę, że my nie wiemy wszystkiego, my nie wiemy, co jest w dokumentach niejawnych, jakie są zarzuty służby kontrwywiadu wojskowego w stosunku do y, y, pana dyrektora. I, ym, I ja bym się tu zgadzał zdecydowanie z, ze stanowiskiem przedstawionym przez y, rzecznika koordynatora. Ym, jeżeli Żeby być w porządku, pan dyrektor Zentkiewicz powinien jeszcze raz przejść pełną procedurę i, i wtedy by sprawa była wyjaśniona. To, to tak formalnie. Mm -hmm. Tylko, że to, o czym teraz zdecydował Sąd Administracyjny, hmm, trudno mi jest o tym mówić, bo to... Obejmuje prywatną sferę życia też pana profesora, który twierdzi, że niczego nie zataił, ale to chodzi o historię przyjmowanych leków. A ta druga sprawa, o której wspomniałam, dotyczy planu Warta. I tego, no i jest czy, poważna sprawa. Prawda? Tego, o czym mówił Mariusz oczywiście. Błaszczak w kampanii wyborczej, wykorzystując fragment tych planów. Yy, on wtedy powiedział, że, hmm, no, że przewidujemy w pewnej sytuacji yy, konfliktu z Rosją, oddać się, oddać część terytoriów, tylko, że wtedy pan Mariusz Błaszczak nie powiedział, że to jest tylko jedna z alternatyw brana pod uwagę w tym planie i wykorzystywał to w kampanii wyborczej y, przeciwko swoim y, kandydatom, kontrkandydatom i za to też y, profesor Cienckiewicz ma zarzuty, a to jest zupełnie inny kaliber. Tak, to jest zupełnie kaliber, ale my dalej nie wiemy, czy to tylko chodziło o sprawy prywatne, czyli w tym wypadku leków, bo to jest bardzo proste do sprawdzenia. Naprawdę ten, kto miał poświadczenie, robił poświadczenie bezpieczeństwa, to wie, to jest po prostu tak nie jak kiedy. To, to są bardzo proste rzeczy do sprawdzenia i do weryfikacji. No, znaczy, to Ma, może sprawdzić, mówić. bo ja rozumiem my no, pozostajemy... którzy to realizują, Jasne. no to, to wiedzą, no, jeżeli mówimy tak, nie. Oczywiście my się cały czas zastanawiamy, bo ta dyskusja się toczy, czy niektóre osoby, to też dotyczy sędziów, którzy, którzy mają dostęp do powiedzmy weryfikują takie sprawy. Przypomnę sprawę sędziego Szmyta, agenta rosyjskiego czy białoruskiego. Być może tu powinny być zmiany. Powinny być takie osoby, które mają, są do takich stanowisk dopuszczane, czy później decydują w sądach w takich sprawach, powinny mieć analogiczne postępowanie jak wobec oficerów czy funkcjonariuszy służb specjalnych. To jest, to jest pewna, to jest jakby głos dyskusji, ale poza tym, co Pani jeszcze mówiła, że chodziło też o ujawnienie części planów obronnych, to nie chodzi tylko o konkretną część planów. Chodzi też o metodykę opracowywania, o język, o, o nazewnictwo. To może być wszystko wykorzystywane później przez stronę przeciwną, w tym wypadku rosyjską, do, pro, do prowadzenia działań dezinformujących, inspirujących, do działań różnych operacyjnych, do tworzenia dokumentów, chociażby fałszywych, ale bardzo prawdopodobnych, bo właśnie opartych na metodyce opracowywania tego typu planów. Panie pułkowniku, te plany myślę o Warcie, pod kryptonimem tak. Warta. Jakie one mają znaczenie dla naszej obronności? No tak jak powiedziałem... Są to najtajniejsze są z tajnych? To byłem... Czy jakby tak no pan je tak, w pewnej plany, ka Każde plany związane z obronnością, czyli z planowaniem reakcji na, na, na działania wroga, no są zawsze najbardziej skrywanym elementem tego typu. Więc, Ale tak jak mówię, tu nie chodzi tylko o sam plan. Chodzi też o jak się buduje takie plany, w oparciu o czym, o język, o, o wszystko. Naprawdę tam jest wiele innych szczegółów, nie będę o tym mówił. Więc to, te, to chodzi o jakby całość, nie tylko ten plan, który przeciwnik wie, co my zrobimy, jak będzie taka czy inna sytuacja. Więc to, to jest złożona sprawa i... Nie można tylko to, tego oceniać tak zero-jedynkowo. Ujawnił część planu, czy nie ujawnił. W tym ujawnieniu zawiera się jeszcze mhm. dużo, dużo innych spraw. Rozumiem. Dlatego... A jak pan usłyszał te informacje, to zjeżyła się panu skóra? Nie, no oczywiście. To, to, to jest w ogóle niedopuszczalne. I, I tutaj nie ma żadnej żadnej obrony na to. No, no, no, Niezależnie od władzy, jaka by to była, kto by to nie ujawniał, do jakich celów jest to absolutnie niedopuszczalne. Mm -hmm. No ale jak słyszymy, to nie koniec sporu, bo otoczenie Pana Prezydenta twierdzi, że Pan Cęckiewicz ma dostęp i politycy opozycji też tak twierdzą. Rzecznik Koordynatora Służb Specjalnych twierdzi, że nie ma. I zastanawiam się nad skutkami poczucia chaosu, w którym my wszyscy funkcjonujemy. Nie uważa pan, że my powinniśmy mieć pełną jasność w sprawach dotyczących naszego bezpieczeństwa. My, obywatele, powiem tak szumnie. No, no tak, w sytuacji takiej, jakiej my jesteśmy, wszelkie zamieszania związane ze sprawami, no, awansów w służbach specjalnych, teraz ta sprawa, sprawa safe, to jak sobie zbierzemy te sprawy, gdzie tam siedzi decydent w, w Moskwie i tak myśli, co by jeszcze w to uderzyć, no to wtedy, wtedy mamy całość. Oczywiście do tego A panu się to układa in... w I taką, yy, znaczy, pan widzi taką układankę z jakimś elementem destrukcji gdzieś za granicą, żeby nie zapytać wprost? Pan, pan to tak odbiera, że to... Oczywiście, to jest, nie, nie, oczywiście nie przesadzałbym, bo, mhm. bo też nie, nie można przesadzić. No właśnie, bo dlatego to ja się zawahałam, wpaść. bo ja nie chcę też, nie, nie chcę, żebyśmy używali słów ostatecznych, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy na nie mm, dowodów ani, prawda? Y no tak, ale, ale zawsze na końcu możemy postawić y, taką tezę, czemu to służy. I, I tyle. I, i, I proszę sobie odpowiedzieć, by każdy z nas sobie odpowiedział, y, czemu to służy. No dobrze, tak to czemu mogła służyć zwłoka w nominacjach oficerskich, y, której byliśmy świadkami? W nominacjach oficerskich, nie mam na pojęcia. które w końcu zdecydował jest... się pan prezydent. Podpisać. Tak, tak. Y, nie mam pojęcia. W ogóle ta sprawa jest żenująca. Y, dla kogoś, dla funkcjonariusza, czy dla żołnierza, który zdobywa szlify oficerskie, jest to coś wyjątkowego niestety i powiem tak brutalnie niezależnie od władzy psucie spraw związanych z nominacjami w stopniach ja podkreślam w stopniach oficerskich nie w stanowiskach zaczęło się na początku lat 90. przypomnę szef Urzędu Ochrony Państwa z szeregowego w ciągu roku półtora skoczył na pułkownika o ile pamiętam i takich nominacji mieliśmy niezależnie od zabarwień politycznych Sporo, za każdym razem. Oczywiście, przecież nie każdy szef, czy nie każdy szef służby musi być funkcjonariuszem czy żołnierzem zawodowym. Może zostać na cywilnym, politycznym stanowisku. Takie mamy prawo. Proszę bardzo. Ale pani redaktor, jest coś takiego jak czerwony dywan w Hollywood, który jest takim znakiem który jakby, ludzi wprawia w jakieś takie osłupienie czy pęd taki, tak samo szlify oficerskie. Dla osób, które z zewnątrz przychodzą, nagle jest to taki obiekt pożądania. I Niestety psuje się przez to y, strukturę służb, mentalność, ich, ich taką wewnętrzną solidarność y, y, funkcjonariuszy czy żołnierzy. Absolutnie, niezależnie nie podkreślam od władzy, bardzo często w ostatnich naszych od 90 roku mamy takie sytuacje takich majstrowania powiem tak nieładnym i potocznym językiem przy stopniach. Ale teraz od razu coś powiem, bo to jest może to umyka wielu komentatorom. Ale mimo wszystko ja bym się zatrzymał jednak przy kwestii e, mianowań e, oficerskich i jednak pomyślał o jednej sprawie mianowicie o, przesz o przeszkoleniu i w jak w jakim stopniu są przygotowywani ci oficerowie, ponieważ wiemy co się działo za poprzedniej władzy, kiedy mówiło się, że za ministra Macierewicza były tygodniowe kursy oficerskie i tu trzeba się zatrzymać jednak pomyśleć poza podziałami politycznymi, ile trwa szkolenie właśnie akurat w tym wypadku w, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cały czas trwa to dzień? Nie wiem inaczej. Ja mogę powiedzieć ile w mojej służbie w agencji wywiadu czy wcześniej w zarządzie wywiadu szkolenie trwało. To jest roczne szkolenie stacjonarne lub dwuletnie prawie ponad półtora roku yy, takie eksternistyczne, więc, więc niestacjonarne. I później w tej chwili jest jeszcze dusz, tak zwane szkolenie, dosk doskonalenie zawodowe. Gdzie są pewne wymagania yy, zawarte w, yy, w, yy, w aktach prawnych wewnętrznych które trzeba przejść, żeby osiągnąć hmm. pewien y, status y, zawodowy. I, I tu by trzeba się jednak podchylić nad tą sprawą, jaki, jak, w jaki sposób są szkoleni, jak przebiega szkolenie, jaki jest poziom tego szkolenia. Bo żebyśmy dziecka z kąpielą nie wylewali, nam nie są potrzebni ja... oficerowie. szybcy. Ja nie no, umiem w tej sobie, chwili tego zweryfikować potrzeb. i tak jak pan mówi, jak było całkiem niedawno, tygodniowe szkolenie e, przeszkolenie oficera, nie wiemy, czy ta sytuacja się zmieniła, więc no, zmieniła ale się, ale zgodzę się też... z panem, że warto się temu przyjrzeć. E, pozwoliłam sobie panu wejść słowo, bo jeszcze jedna informacja, taka dość tak. gorąca. Żołnierz Wojsk Ochrony Terytorialnej z Poznania został zatrzymany pod zarzutem działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. To jest informacja Gazety Wyborczej, a ma chodzić o radiooperatora z 12 Wielkopolskiej Bryg dywotu Jarosław K. Został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Wojskowej w Poznaniu. Ja sądzę i pewnie pan się ze mną zgodzi, że takie sytuacje dobrze, że mają miejsce, ale są wierzchołkiem Góry Lodowej. Myślę o tym poziomie infiltracji jest, ważnych struktur w naszym kraju. To jest ogródek służby kontrwywiadu wojskowego, której od początku Został rozmawiamy. zatrzymany przez ABW. Tak. Nie SKW. Ale to jest ale to, no właśnie, y, ja chciałbym się spytać, gdzie są oficerowie, tak zwani kiedyś obiektowi w jednostkach wojskowych, jaki jest stopień zabezpieczenia kontrwywiadowczego wojska Ochrony Terytorialnej? To jest tylko takie pytanie, y, o i tyle, i tak to zostawię. Ale y, chcę wrócić do tego, o czym wspomniałam, to znaczy, y, pamięta pan niedawną y, sytuację w Ministerstwie Obrony Narodowej, teraz Wojska y, Obrony Terytorialnej. No z pewnością jesteśmy polem działania rosyjskich służb. To bez dwóch zdań. Ale oczywiście, no to nie ma o czym mówić. Przez znamy sprawy żołnierza y, z Mazur, który no, wyjechał, wyjeżdżał turystycznie na Białoruś. W końcu wyjechał tam już nie, żyje. Y, y, dlatego Rosjanie czy Białorusini na jedno wychodzi, jeśli chodzi o, o służby. Um. No prowadzą takie działania, a to, że, że, że ten żołnierz był radiooperatorem, no to oczywiście, no też bym, też bym szukał zawsze w jednostkach łączności ludzi, w jednostkach łączności, przecież wiadomo, bez łączności nie ma, nie, ma, nie ma wojska. Jasne, a przyszła mi jeszcze do głowy sytuacja z węgierskim ministrem spraw zagranicznych i z Wiktorem Orbanem, którzy wydzwaniali. Do Ławrowa i Putina i donosili informacje te najbardziej strategiczne z posiedzeń, na przykład Komisji Europejskiej. No tak, no, no to już jest taki, jak można powiedzieć, trudno powiedzieć, czy to jest tylko użyteczny idiota, czy to jest już taki oficjalny agent. Bo, no bo jego działalność ma znamiona pracy po prostu dla, dla Rosjan i tyle. No tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji, nie ma żadnego marginesu yy, na dyskusję. Powiem tylko tyle, że w, ja nie wiem dlaczego, ale Węgrzy od, 90, od połowy lat dziewięćdziesiątych już mocno byli yy, na celowniku yy, rosyjskich służb i dosyć chyba mocno byli zinwigilowani. Yy, chyba, yy, to był chyba kraj taki jeden z najbardziej zinwigilowanych. Dlaczego? Być może jest to związane właśnie z pewną strategią działań e, rosyjskich na pewnych kierunkach. A może po prostu łatwiejszy dostęp, e, trudno mhm. powiedzieć. Większa, no, no, no tak. e, większa otwartość na współpracę, wie pan, no. e, Bez może, bo to, to Gdyby to nie zmiana rządu na, na przykład na Węgrzech, to y, Peter CR, to pewnie nie poniósłby żadnych konsekwencji. Nie wiemy, jakie może ponieść, ale pewnie czułby się bezpieczny. No na pewno, no więc to nie ma to, to, w ogóle nie ma miejsca do dyskusji, no pracował dla Rosjan, tak to trzeba. Ym, nazwać, a jaka formuła współpracy była, no to już jest zupełnie inna sprawa. Mhm. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku, za rozmowę. Dziękuję. Marcin Faliński był oficer ABW z nami w Polskim Radiu 24. Ja tylko przypomnę tę gorącą informację żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania zatrzymany pod zarzutem działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. To są informacje Gazety Wyborczej. Na razie wiemy tylko tyle, że chodzi o radiooperatora z 12 Wielkopolskiej Brygady WOT.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 Zobacz, jakie to proste. Półtora procent. Bądź pożyteczny. Ogłoszenie społeczne. są informacje Polskiego Radia 24. Mija 10.30. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Żołnierz Wojsko Obrony Terytorialnej z Poznania zatrzymany pod zarzutem działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Tak podaje Gazeta Wyborcza. Chodzi o radiooperatora z 12. Wielkopolskiej Brygady wot -u. Śledztwo wszczęto na podstawie ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego, mówi nam był oficer wywiadu podpułkownik Marcin Faliński. Ja chciałbym się spytać, gdzie są oficerowie, tzw. Tak kiedyś obiektowi w jednostkach wojskowych, jaki jest stopień zabezpieczenia kontrwywiadowczego wojska Ochrony Terytorialnej. To jest tylko takie pytanie, o i tyle, i tak to zostawię. Żołnierzowi wotu grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Zmarła trzecia osoba poszkodowana w niedzielnym wypadku drogowym w Łomiankach, niedaleko Warszawy. To 20-letni kierowca, który jechał jednym z aut. Na miejscu zginęły dwie osoby, 19-latka i 15-latek. 44-letni Patryk R., który jest podejrzany o spowodowanie wypadku oraz pasażer, uciekli z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach zatrzymała ich policja. Mieli pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziki. Coraz większym zagrożeniem w mieście. Ich pojawianie się na zamieszkanych terenach budzi skrajne emocje. Część mieszkańców domaga się ich odstrzału. Przeciwko temu protestują aktywiści na rzecz praw zwierząt. Potrzebny jest okrągły stół w sprawie dzików na terenach miejskich. Tak mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Powinien być nie tylko okrągły stół skupiający sam, samą Warszawę, ale szerzej Stowarzyszenie Metropolia Warszawska, czyli gminy i powiaty dookoła Warszawy. Nie da się na granicy zamknąć dzika i powiedzieć, no przekroczyłeś granicę, to wracaj skąd przyszedłeś. To jest problem, który dotyczy przede wszystkim Okręgu Metropolitalnego. Utworzenie zespołu ekspertów do spraw dzików w mieście zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Populacja tych zwierząt w stolicy dynamicznie rośnie. Kilka lat temu było ich kilkaset, teraz mm, stołeczny ratusz szacuje, że jest ich około trzech tysięcy. Dzień w Polskim Radiu 24 Oj, kręci się sprawa kryptowalut bardzo intensywnie. Pewne podsumowanie na bazie kłopotów jednej z giełd. Szymon Dniaczek, Wirtualna Polska, pisze, tak, piszą do nas poszkodowani przez tę giełdę. Co mogą dziś zrobić? Szczerze? Nic. Na dziś zagadką pozostaje skala strat. Czy weto pana prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut wam zaszkodziło? Tak. Sejm uchwalił ustawę 7 listopada 2025 roku. Ustawa przewidywała 14-dniowe wakacje legis od ogłoszenia w dziennik ustaw. Gdyby prezydent podpisał ją w terminie, Działałaby od końca listopada 2025 roku. Ustawa wdrażała obowiązek, to chyba jest najważniejszy argument, trzymania środków klientów oddzielnie od własnych aktywów giełdy. Bez polskiej ustawy ten obowiązek jest dla każdej giełdy kryptowalut martwy. Spółka, o której mowa działa pod estońską licencją. Co teraz Państwo mogą zrobić? W razie kłopotów dochodzić swoich praw w Estonii. Dnie. No i zagłosuję za odrzuceniem tego prezydenckiego weta. Do tego przypomnę, że potrzeba w Sejmie trzech piątych. Oczywiście koalicja rządowa przekonuje, że ta ustawa, którą przygotowała jest znakomita i powinna zostać uchwalona przez Sejm i prezydent powinien ją podpisać. Bo jak mówi Tomasz Trela z Nowej Lewicy, szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, ta ustawa po prostu poprawia bezpieczeństwo tych osób, które na tym rynku kryptowalut inwestują.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 szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na to, że właśnie no nie ma żadnych szans na odrzucenie weta do ustawy o kryptowalutach. W jego ocenie po prostu opozycja będzie tutaj e, ramię w ramię z prezydentem opo bronić się tego weta. Jednocześnie prezydencki minister stwierdził, że rządzący w ogóle nie powinni uwzględnić, że, że ta, te losy tego weta być może potoczyłyby się inaczej tej ustawy, gdyby rządzący już po tym pierwszym wecie uwzględnili uwagi, które do tej ustawy kierował zarówno prezydent jak i część koalicji rządowej. W porozumieniu z kancelarią prezydenta zostały zgłoszone poprawki, kilkanaście poprawek. Tylko jedna z nich przeszła. No to ta ustawa wchodzi w życie. Jeśli nie, prezydent musi ją wtedy podpisać. Jeśli nie, no to po prostu ta ustawa trafia do kosza. Jeszcze dodam, bo to ważna informacja do odrzucenia prezydenckiego weta. Potrzeba trzech piątych. No a jak wiemy, koalicja rządowa takiej większości nie ma. Tu musiałaby wyłamać się opozycja. A ta, jak słyszymy, no tego zrobić nie chce. Stoi u boku prezydenta w tej sprawie. Michał Fabisiak, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Komentarz. Paweł Karczewski, Quarkus TFI SA. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Możemy zacząć od tych kryptowalut? Tak, proszę bardzo. Jeśli okaże się, że ta czy inna giełda zarejestrowana poza granicami naszego kraju, bo ja nie chcę się skupiać na odpowiedzialności tej, wokół której ostatnio jest gorąco. Jeżeli, nie wiem, inwestujemy pieniądze w podmiot, który jest zarejestrowany w państwie X, to bez tych przepisów, musimy dochodzić swoich roszczeń w państwie X. Tak jest. I to jest duży, duży kłopot. Może na, najpierw na, na początku przypomnę, co to są te kryptowaluty. O, w dużym opuszczeniem dla osób, które się na tym nie znają, yy, to chciałbym powiedzieć, że to, są, to jest po prostu forma cyfrowego pieniądza, forma cyfrowej waluty obcej w tym przypadku. Czy, czyli musimy wiedzieć, że tego bitcoina na przykład nie ma go, bo często te obrazki bitcoina są przedstawiane jako litera B, Przekreślona dwukrotnie, czyli taki trochę symbol dolara, ale w formie fizycznej one nie występują. Jest to zapis na koncie symbolizujący jakąś wartość pieniądza tylko, że cyfrowego, tylko czyli to jest waluta obca i tu trzeba pamiętać jedną rzecz, że tak jak dolar jest dla, dla nas walutą obcą i on zmienia tą wartość dzisiaj jest około 3,60 dwa tygodnie temu było około 3,80 tak zmiana tej wyceny bitcoina tej waluty obcej tylko, że cyfrowej w stosunku do złotego jest dużo większa niż zmiana e, tego dolara, czyli on potrafi kosztować 100 tysięcy dolarów 70 tysięcy dolarów jeden, jeden ten bitcoin kiedyś kosztował 35 centów na przykład, więc stąd te kryptowaluty rozpalają wyobraźnię, bo ich ta zmienność jest duża i, i, i też bardzo dużo urosły w przyszłości. Mm -hmm. To w takim razie, bo pan mówi o walucie, no ale jeżeli tego tak. nie ma, bo walutą pewną jest złoto, są y, waluty poszczególnych krajów, a walutą jest także to, czego nie ma? To znaczy to jest, no bo to jest, nazwijmy to, że to jest forma waluty cyfrowej, czyli, czyli zapis księgowy jest. To jest tak, jakbyśmy trzymali pieniądze w banku, albo na przykład byśmy posługiwali się kartą kredytową, to też, to też jakby nie dotykamy fizycznie tego pieniądza. Więc można sobie wyobrazić, że to jest, tylko jest to, jest to zapis, zapis zapis komputerowy. tak mhm. I zarabiamy na operacjach tym zapisem cyfrowym. To znaczy... Zarabiamy lub tracimy de facto nie na właśnie płaceniu tą walutą, tylko zarabiamy lub płacimy na, e, tej lub tracimy na tym, że ona zmien zmienia wartość. Bo tutaj trzeba zawsze pamiętać, że ta wartość może spaść. Natomiast platformy. platformy Myślę, że wielu z nas trudno to zrozumieć. Stąd też moje westchnienie. Ja należę do tych, którzy. Um... No wolą takie namacalne przewidzienniki. Tak, ale w przypadku dolara, jeżeli mamy dolara na koncie i robimy wymianę dolara na, zł, na złote czy na euro w banku, nie wchodząc do banku, tylko przez, przez platformę bankową czy tam przez aplikację banku, to też tego dolara nie wymieniamy, nie widzimy, bo tylko, tylko go po prostu widzimy potem, że mieliśmy, nie wiem, cztery tysiące złotych i potem mamy tysiąc dolarów na koncie w zaokrągleniu tak to wygląda, więc, więc to można sobie wyobrazić, że, że jeżeli jest duża akceptacja społeczna, a w Młodzieży jest ogromna do, do walut cyfrowych, do tych aktywów, aktywów krypto. Yy, no to gdzieś tam ten zapis księgowy istnieje, ale problemem jest to że niektóre po prostu nieuczciwe podmioty y, sprzedają obraz taki, że jak zainwestujemy w te kryptowaluty, to one będą w nieskończoność rosły i na tym, na tym będziemy zarabiać. To jest pierwszy jakby miraż. Drugi miraż jest taki, że te kryptowaluty, w które zainwestujemy właśnie w formie cyfrowej, potrafią tam z tej platformy zniknąć. Tak jak tutaj tak jak tutaj, o, z tej, tej kryp, kryptogiełdy, o której gdzieś tam w Państwa wiadomościach było y, było. Jasne, powołujemy się na manipel, na Wirtualną Polskę i na inne A? media, żeby nie dotarło do nas oskarżenie o kreowanie rzeczywistości. Wspomniałam już o tym, że ustawa, która będzie przedmiotem głosowania, wdraż czy weto pana prezydenta będzie przedmiotem głosowania, wdrażała obowiązek trzymania środków klientów oddzielnie od własnych aktywów giełdy. Bez polskiej ustawy ten obowiązek dla tej czy innej giełdy jest martwy i ona może dowolnie obracać środkami klientów w takiej sytuacji? To znaczy ona może robić różne rzeczy, ponieważ nie podlega nadzorowi akurat w tej chwili yy, no Komisji Nadzoru Finansowego ani żadnych innych polskich urzędów, regulatorów. I, i brak tej ustawy jako takiej jest generalnie zły. I ta ustawa, ja tutaj akurat trochę jako osoba uczestnicząca, mhm. uczestnicząca w branży finansowej no już od tylu lat, to jestem, jestem troszeczkę zawiedziony brakiem tej ustawy, ponieważ my dostaliśmy jako państwo w połowie 2023 roku, czyli niemal trzy lata temu, od Unii Europejskiej rozporządzenie MIKA, czyli, czyli, czyli zestaw, zestaw regulacji dotyczących właśnie tych kryptoaktywów, kryptowalut. Przetłumaczono na język polski, który był tworzony przy udziale polskich, polskich europarlamentarzystów, polskich ekspertów, także w pełni zaakceptowane i wystarczyło tą, tą, to rozporządzenie przyjąć, podpisać i, i to załatwić. Naszli sąsiedzi, nie tylko sąsiedzi, czyli na przykład Czechy, Francja, Niemcy, yy, Austria. Wdrożyły już te rozwiązania ustawowe pod koniec 2024 roku, czyli prawie dwa lata temu. Niektóre państwa europejskie na początku 2025. My nie mamy nic. No i jak nic, no to, no, no to wtedy wówczas musimy, musimy e, inwestować na nasze środki, jeżeli chcemy, na gierdach, które są regulowane przez państwa e, inne, nie polskie. No i to jest ten dyskomfort e, polskiego klienta, tak jak tutaj w wiadomościach. Mhm. Słyszałem u państwa, że trzeba pisać do Komisji Nadzoru Finansowego estońskiej na przykład. No właśnie, ale jeżeli Estonia reguluje te sprawy, to, to i tak te pieniądze klientów powinny być bezpieczne. Czy, czy w Estonii nie, Mika nie została e, implementowana? Została implementowana i to no już, już, już bardzo dawno temu, no ale jednak trudniej, trudniej jest moim zdaniem polskiemu inwestorowi czy polskiemu obywatelowi gdzieś tam zwracać się o pomoc, o wsparcie do, do podmiotu, który, który jest regulowany przez, przez Estonię. No, to jest zawsze jakaś bariera, bariera językowa, bariera zrozumienia. Yy, na pewno mniejsza empatia tego regulatora jest wobec polskich, polskich czy tam zagranicznych, wobec estońskich yy, obywateli. Także moim zdaniem powinniśmy to jak najszybciej zaimplementować w Polsce i w jak najprostszej formie. To jeszcze a propos tych, tego esto estońskiego bezpieczeństwa. Pan prezydent jako główny argument weta podał przepis, który pozwalał Komisji Nadzoru Finansowego blokować domeny jednym kliknięciem. Ten artykuł miał osobne czteromiesięczne wakacje o legis właśnie po to, żeby dać czas na procedury. To jeśli Giełda, o której myślimy i mówimy, ma kłopoty. To czy y, estoński KNF tego nie widział i nie zablokował jednym kliknięciem takiej domeny? To może giełda nie ma problemów. No Ja zakładam, że estoński KNF na pewno nie czyta polskich portali finansowych, tak? Tak bym, tak bym to powiedział. No ale Myślę, ruchy w że... hotłolecie, przepraszam, bo ja w ostatnich mm -hmm. dniach to, mm -hmm. już się, to już się dokształciłam. Bo chodziło o to, że zasoby w hotłolecie, który pozwalałby na bezpośrednie realizowanie, rozumiem, wypłat roszczeń klientów, spadły z w ciągu niespełna dwóch lat z 55,7 BTC. To jest Bitcoin? Tak, tak. Bitcoin. Do. 0,086 bitcoina. W ciągu nie jest pełna dwóch lat. No i to Estonia musiała widzieć. Mm, tak, ale ja myślę myśl generalnie, że ta giełda ma klient w polskich, że to jest to giełda polska, że to jest przedsięwzięcie polskie, ale w związku z tym, że jest system w Polsce nie, nieuregulowany i nieprzyjazny dla tych podmiotów, to jest zarejestrowany tam, gdzie mógł być zarejestrowany, czyli w Estonii na przykład. I, i, I myślę, że klientów estońskich na tej giełdzie tak naprawdę nie ma. W związku z tym regulator estoński tak za bardzo się nie przygląda na tej giełdzie. Tak, mhm. tak jest moje, tak jest moje tutaj jakby założenie, moja teza i stąd te kłopoty polskich klientów zawsze będą duże, jeżeli będziemy, e, będziemy rynkiem jako chyba jedynym lub jednym z nielicznych w Europie nieregulowanym i nie, nie będziemy mieli wpływu w ogóle na zachowanie tych podmiotów. w Kral, bo teraz mogę powiedzieć, właściciel zonda krypto, Pisze, tak, to jest wpis przed 18 godzin. Rozumiem emocje towarzyszące obecnej sytuacji, ale nie ma mojej zgody na przenoszenie ich na pracowników yy, firmy. Pisze tutaj o tym, że oni się spotykają prawdopodobnie od ludzi chcących wypłacić swoje pieniądze. Z jakimś hejtem, ze śledzeniem prywatnych profili w mediach społecznościowych, próbami ustalania adresów zamieszkania i że to jego zdaniem niedopuszczalne. Pewnie się pod tym podpiszemy, bo jeśli są tylko pracownikami, to nie ponoszą odpowiedzialności. Yy, o kłopotach Zonda Krypto yy, pisała Napisała między m.in. Wirtualna Polska. Czy Pana zdaniem cokolwiek wskazuje na to, że ta giełda ma kłopoty? To znaczy, ja może powiem tak, że jak obserwowałem komentarze ze strony no, pracowników, czy zarządu, czy właścicieli no, firmy Cinkciarz, to też, to też była podobna retoryka brana w obronę, jakby. więc wydaje mi się, że zawsze jeżeli jest jakiś kłopot, to, to gdzieś tam marketingowo te podmiot starają się bronić, gdzieś tam, gdzieś tam yy, tak uderzać w kierunku jakichś nastrojów i tak dalej, ale yy, czy ta, ten podmiot ma faktycznie kłopot z wypłacalnością, no to, się, no to się zapewne dowiemy gdzieś tam w pewnym momencie, na razie Praca o tym informuje, tak, ale ja jakby no nie, nie będąc klientem, nie mając też, też styczności bezpośredniej z tym podmiotem nie jestem w stanie tego wyrokować, natomiast rzeczywiście wolał, wolałbym, żeby właściciel takiej firmy wystąpił i powiedział, regulujemy na bieżąco i to, robi, i to robimy codziennie, nie ma problemu. To, co praca pisze, nie, nie jest prawdą. Wolałbym tak jakby mm -hmm. e, usłyszeć tak, te, taki komentarz ze strony właściciela. Co więcej, myślę, że gdyby że podmioty, które nie mają kłopotów, nie, nie muszą jakby w ogóle komentować, nie podlegają tego typu artykułom prasowym. Także no, na pewno coś tam dziwnego na rzeczy jest, ale nie chciałbym się też dokładać do tego przekazu, bo, bo to jest dość skomplikowana sprawa. Rozumiem. To jeszcze jeden cytat. Kiedy moja wypłata BTC z 25 marca? Pyta jeden z użytkowników. Oczywiście nie podajemy jego danych. Odpowiedź firmy brzmi tak. Cześć, przepraszamy za opóźnienie w wypłacie. Przetwarzamy wypłaty kryptoręcznie z powodu aktualizacji bezpieczeństwa, co powoduje kolejki. E, napisz do mnie, sprawdzę status i postaram się priorytetowo. E, no i takimi problemami technicznymi rzeczywiście e, tłumaczyła się też firma, o której pan wspomniał. Ile poczekamy, tak jest, prawda? Ile będziemy musieli pana zdaniem jeszcze poczekać na ostateczną wersję wydarzeń? Tydzień, dwa? Ile w przypadku cinkciarza trwało to, nie wiem, kilka miesięcy? To no, będzie na pewno długo, natomiast no, jeżeli mm, mówimy o przypadku klienta, który nie był w stanie zrealizować swojej wypłaty z 25 marca, a dzisiaj mamy już e, powiedzmy za połową kwietnia, no to oznacza, że tam jest poważny problem, dlatego że e, no, mamy te systemy, systemy które do, dostarczają powiedzmy tej płynności finansowej w, właściwie można powiedzieć w bardzo krótkim czasie, to są minuty czy godziny. Na pewno system nie aktualizuje się długo. Myślę, że myślę, że jest to zasłanianie się problemami systemowymi, księgowanie ręcznie i tak dalej. To jest po prostu niemożliwe. Gdyby była jakaś awaria systemu, to w dzisiejszych realiach te wszystkie giełdy, które operują, to są firmy, które są zaawansowane technicznie, naprawiłyby tę awarię bardzo szybko, czy tam zaktualizowałyby system. Także na pewno jest to z punktu widzenia... Odpowiedzialnego operatora finansowego, bardzo nietypowe zachowanie, i które wskazuje na już problem jakiś poważny. Patrzę, czy jeszcze jakieś komunikaty ze strony um, właściciela firmy, przedstawiciela firmy. To jeszcze się upewnię na tę chwilę. Związek Kryptopolska. W ostatnich dniach obserwujemy bezprecedensową sytuację, w której publiczne wypowiedzi i działania przedstawicieli instytucji państwowych zamiast stabilizować rynek, przyczyniły się do wzrostu niepewności wśród naszych użytkowników i partnerów, czyli mamy winnego. To znaczy, z tym się akurat e, nie zgadzam merytorycznie, ponieważ akurat rynek jest powiedziałbym, że bardzo stabilny. Nawet kursy kryptowalut w czasie wojny w Iranie, czyli od kilku tygodni rosną, czyli no Bitcoin o 20%, około Ethereum, duża popularna waluta wzrosła, e, cała masa kryptowalut rośnie, w związku z tym jakby z punktu widzenia stabilizacji rynku, to polskie władze nie mają z tym nic wspólnego i e, akurat te kryptowaluty są nie tylko stabilne, ale, ale ich kursy rosną, więc niestabilny jest ewentualnie podmiot operujący na tym rynku. Dlatego tutaj nic kompletnie nie można polskim władzom zarzucać, bo w tych komentarzach naprawdę to te komentarze nie spowodowały żadnego zachwiania stabilnością rynku. Mhm. To jeszcze jeden komunikat, ale ja cytuję wprost, to żeby państwo nie myśleli, tak. że błądzę gdzieś. W ciągu czterech dni zrealizowaliśmy tyle działań, ile w normalnych warunkach przeprowadzono w ciągu trzech miesięcy. No trudno się dziwić, prawda? To jest mój komentarz. I dalej. Tego typu są znane elementy rynkom przy odpowiednich jednoczesnych jednostkach włączających się w bankach. Nie jest to możliwe, gdy zostaną dostarczone pośrednich danych. Cytat. Trudno jest, jest to komentować. Na, na Trudno pewno, jest to zrozumieć, a tak. co dopiero komentować? Trudno jest zrozumieć, natomiast najważniejsze moim zdaniem jest to, że jeżeli ta główna kryptowaluta i inne też bitcoin rosną w ostatnim okresie, to sprzedaż tego bitcoina w dowolnych ilościach na rynku, w dowolnych, a, ta, a tych, te ilości, które ma z onda krypto polskich klientów, to są w stosunku do wielkości rynku naprawdę niewielkie. Yy, to sprzedaż taka nie jest żadnym problemem. To wręcz jest, jest przyjemnością operacyjną, ponieważ jak rynki rosną, jest duży pobyt, to sprzedawanie zajmuje bardzo, bardzo krótko, e, krótki czas, więc rynki są stabilne, są sprzyjające. Podmiot, który operuje na tym rynku powinien to zrobić naprawdę błyskawicznie. No to już na koniec, zupełnie zamykając temat, prosimy, abyście nie Musieli, cytuję: że cały czas działamy i przetwarzamy Wasze żądanie. Obecnie uznawani jesteśmy za z ograniczeniami systemowymi do utrzymywania w stosunku do Was. Sądzę, że wchodzi w grę sztuczna inteligencja, nie wiem, jakieś. Automatyczne wyjaśnienia, wpisy, bo niemożliwe, żeby ktoś to robił yy, świadomie. No dobrze. Panie Pawle, polska gospodarka w obliczu niepewności na świecie, wzrostu cen ropy naftowej paliw stoi przed dużym wyzwaniem, ale w końcówce 2025 roku nasz PKB urósł szybciej niż pierwotnie szacowano. W górę poszedł yy, yy, wynik także w całym 2024 roku. Wynika z danych GUS-u. Jaki my mamy na to patent? Tak, no, patent mamy taki, że, że najprawdopodobniej nasze społeczeństwo przez te 30 lat wypracowało model, model jakiś taki bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o, o rozwój. To znaczy mamy bardzo dużo firm, które nie są duże. To są średnie małe podmioty. Nasza giełda akurat nie jest duża, czyli widać, że rozdrobnienie gospodarcze jest, jest bardzo mocne. Część podmiotów się gdzieś tam koncentruje na produkcji, część na usługach, część na eksporcie. No więc mamy wyjątkową taką zwinność naszych przedsiębiorców. Do tego Polska akurat jest bardzo dużym beneficjentem środków z Unii Europejskiej i co więcej, my te środki potrafimy wykorzystać we właściwy sposób. Czyli nie ma tutaj korupcji, nie ma jakby też zalegania tych środków na kontach rządowych, tylko ten proces jakby inwestycji jest sprawny. Rządy wszystkie realizowały, co naprawdę powiedziałbym, że albo bardzo dobrze, albo co najmniej nieźle, także no jesteśmy takim prymusem europejskim też właśnie wykorzystanie tych środków unijnych, a one dają, dają duże, duże paliwo też do wzrostu. Poza tym no ta nasza gospodarka działa w wielu też sektorach. Czy, czy to są meble, czy to jest AGD, czy powiedzmy produkcja na przykład farb, czy, czy rolnictwo też mamy do, do, dobrze rozwinięte, więc ta, czy, czy, czy, czy produkcja surowców typu miedź, miedź, srebro. Więc jesteśmy państwem bardzo dobrze zdywersyfikowanym. Nie ma żadnego działu w gospodarce, który dominuje, tak jak na przykład w Czechach, czy, czy na Węgrzech przemysł samochodowy. Czy w Niemczech, na przykład. Tak, Właśnie. Y, czy, w, czy w Niemczech, ale w Czechach, czy, czy, czy na Węgrzech przemysł samochodowy niemiecki ma tak ogromną ekspozycję na PKB, że, że tak jak mówię, Volkswagen kiśnie, to, to Węgry czy Czechy się duszą gospodarczą. Tak to wygląda. U nas tego, u nas tego nie ma. Mhm. Główny Urząd Statystyczny zrewidował, to teraz podaje precyzyjne dane. Czwarty kwartał 2025 roku z równych 4 do 4,1. No i mamy jeszcze szacunki dotyczące dynamiki w pierwszych trzech kwartałach 2025. Odpowiednio z 3,2% 3,3% i 3,8%. Wszystko w ujęciu rok do roku. Ta jedna dziesiąta robi różnicę? Robię różnicę, ponieważ jak jest dokonywana rewizja, no to różnica w górę zawsze zawsze, przepraszam, zawsze brzmi lepiej niż w dół. Natomiast mój komentarz do tej rewizji w górę jest następujący. Moim zdaniem, analitycy, którzy dokonują, dokonują jakby wstępnych obliczeń oraz potem guz. Yy gdzieś tam nie mają pełnych danych takich w stu procentach. To znaczy wydaje mi się, że jakaś taka nasza działalność związana na przykład z budową instalacji wojennych, czy obronnych, czy dla NATO nie jest raportowana jakby tak całkowicie online i dopiero właśnie wychodzi w tej rewizji. Dlatego ja tak obserwuję, ostatnio mieliśmy rewizję w górę tych danych ostatecznych wobec, wobec tych danych wstępnych. Moim zdaniem może to właśnie wynikać z dość dużą aktywnością po stronie polskiego przemysłu związaną właśnie z tymi działami takimi wrażliwymi, wrażliwymi czyli, czyli obronność, zbrojenia yy, i tam jest dosyć dużo danych utajnionych, które ostatecznie trafiają do gus ale nie w, pierwszym tym takim, nie w pierwszym tym takim rzucie tych danych. Tak? Mhm. tak to ja sobie gdzieś tam tłumaczę. To jeszcze na koniec chcę pana poprosić o odniesienie się do słów pana ministra Domańskiego. Mówił w Polskim Radiu, że partnerzy i inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego. Jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych, to prawda? Hmm. Tak, to znaczy pan minister Domański akurat woli się z rynku finansowego i, i dokładnie wie, jak byliśmy odbierani wcześniej, jak jesteśmy odbierani teraz. Zdecydowanie tak, na pewno, na pewno działania rządu obecnego są w znacznym stopniu traktowane jako, jako takie budujące wiarygodność Polski na rynkach, na rynkach finansowych. Gdyby nie było Wiranie, to i, i byśmy to widzieli w, w rentownościach obligacji, które by się obniżały, ale widzimy to na przykład w kursie waluty. Mamy wojnę w Iranie, czyli wzrost ryzyka geopolitycznego, a dole kosztuje 3,59, 3,58, czyli jest nawet złoty teraz droższy niż był przed wojną, więc, więc widać, że Musimy Polska gończyć. jest traktowana tak jako państwo silne. Dziękuję panu bardzo. Paweł Kaczewski Dziękuję. z nami w Polskim Radio 24. Reklama.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 Anna Grabowska. Zapraszam. Autopromocja.